No cześć, ja jestem Jacktul. A ja generał. I witamy Was w podcaście Hergatka. Hergatka. Jest to podcast o luźnej formie, przynajmniej tak planujemy, w którym będziemy dyskutować na różne tematy. I co możemy o sobie powiedzieć tak skrótowo? To może Ty zacznij. Ja zacznę, no to dobrze. Ja zajmuję się podcastingiem z większymi i mniejszymi przerwami od dekady. Początkowo od słuchania podcastów, później wstawiając jakieś swoje pierwsze kroki jako podcaster współtworząc projekty takie jak Pełna Powaga, NuCast i wiele, wiele innych. Tam się jakieś kosodrzewy po drodze zdarzyły. Radio Pełna Powaga było w międzyczasie. Wspaniałe czasy liceum. O, wspaniałe. I mniej więcej, od jakichś 10 lat temu niecałe, przypuszczam, moja i przygoda z podcastingiem się zaczęła. Ale tylko przecież tylko za twoją sprawą. Nie działałem w żadnych innych, nie, nie pracowałem w żadnych innych i mało innych słuchałem, które nie były w jakiś większy lub mniejszy sposób z tobą związane. A, tak, więc do doświadczenia dużym na pewno mówić nie mogę. Raczej o... Byciu o kilku romansach, niż, niż zostałem w związku. Byłeś moim wasalem. Wasalem. <gier gier giermkiem. Byłeś Giermkiem, tak. tak. Mo mogę tylko powiedzieć, że generał na przykład... Tworzył takie projekty jak e, Historia bez cenzury. Historia, jak jej nie historia, historia jakiej nie znaczenie Historia bez cenzury to jest przecież to jest nie, i... Wojtek Drewniak i tak wie, tak, to, tak. I tak, tak, tak. My, mylą mi się te projekty, bo jednak bardzo wspólne były. Tak, tak. I chyba powstawały w podobnym czasie z tego, co powiedziałem. Że... historia bez cenzury jest znacznie młodsza. Znaczy, przynajmniej ja ją poznałem dopiero na studiach? Mhm. Gdzie historia, jakiej nie znacie, to była klasa druga, liceum moja. Tak, czyli jakieś 7 lat temu. 8. No tak. Tak by to było. No, więc można powiedzieć, że Wojtek Drewniak mógł was słuchać i stwierdził, że kurde, oni telefonem nagrywają to, jakimś kimś kalkulatorem, i pewnie ja mam tutaj telefon, to nagram telefonem. On się głosu nie wstydził pokazać, te ja jej się mordywać nie będę pokazać. Dokładnie. No ale prawda jest taka, że chyba jednak filmiki trochę lepiej wychodzą. Na pewno, na pewno. Wydaje mi się, że filmiki to jest jedno, natomiast e, dobre, dobre wykorzystanie platformy, jaką jest YouTube. Tak. Okej, okay, po, po, wrzucić pod, podcast jak najbardziej też na YouTube można. A, tylko czy będzie ona na tyle interesujący dla widza. Wydaje mi się, że kiedy masz obrazy, kiedy masz grafikę, kiedy masz człowieka, który gestykuluje i mówi do ciebie, jest to mimo wszystko łatwiej generalnie. nawet... Jeżeli suma sumorum go tylko słuchać, bo na przykład myjesz naczynia. Tak, bo powiedzmy inaczej, nawet kątem oka jak widzisz, że tam się coś rusza, to już inny odbiór jest. Ktoś wiedział teorię, że właśnie filmy są łatwiej odbieralne, tylko dlatego, że w jakiś sposób też stymulują ludzki umysł. Właśnie, że ten narząd wzroku jest łatwiej odbiera te, te, te sygnały, no, te tak? Może to byś, że nie ma jakąś atrakcyjność formy. Tak, nawet, nawet jeżeli nie... Zwracamy na nią uwagi, a po prostu wiemy, że ona jest i że jest atrakcyjniejsza niż jej brak. A no tak, myślę, że tutaj mieli dużo przykrości. chwałem za to, chwałem za to. My się jednak będziemy trzymali, co prawda, formy dźwiękowej. Chociaż. Może jakieś tam stawki wizualne, grafiki czy śmieszne zdjęcia ze Snapchata, to. Tak. Nie mam Snapchata. No, też nie mam Snapchata. Kiedyś założyłem, bo y, taki podcaster jak Maciej Aniserowicz, prowadzący podcast DevTalk jeden z, powiedzmy, z najbardziej znanych polskich programistów, który między innymi zaczął ostatnio też nagrywać na YouTubie swoje blogi, zaczął wraz z innymi y, programistami w jaki sposób, powiedzmy, starać się otwierać na inne, powiedzmy, metody dotarcia do widza, słuchacza, mhm. innej osoby, no i na, na snapchacie zaczęli właśnie publikować jakieś tam swoje materiały, wiesz. No Snapchat są raczej krótkie formy, tak jak na Twitterze, czy to na... Tak, na Snapchat nie polega na tym, że po kilku sekundach wysłana rzecz znika. Yy, ale masz tam też, z tego co kojarzę, yy, rzeczy, które trzymają się na przykład w dzień. Takie, że no to wiesz... Jest to jest jakiś graniczny czas. Nie tak, na... tak, tak, tak, tak. Ale wiesz, tu chodzi o to, tak jak we wszystkim, masz tablicy na Facebooku, prawda, też... Przez raz i raczej jak już coś przeczytasz, to drugi raz się to nie pojawi, bo zostanie zaspamowane innymi rzeczami. Z jednej strony tak, ale z drugiej możesz tego wrócić. Przypomnij sobie na przykład dyskusję za 3-4 miesiące, że a ktoś kiedyś podsłał w jakimś komentarzu ciekawe źródło, ciekawy artykuł, odwołam no. się do od niego i na Facebooku to znajdziesz, więc raczej tak. Myślę, że jest to. No chyba, że Mark zbanuje, no. zacenzuruje. Tak, tak, tak. Ale powiedzmy eksperymento eksperymentowali z czymś takim i powiedzmy założyłem sobie też wtedy Snapchata, żeby to e, Sprawdzić. sprawdzać, co tam się dzieje, ale jakoś nie przemawia do mnie ta forma. Tak samo jak Twitter czy Instagram. Na Instagramie ja mam ze cztery jakieś zdjęcia wrzucone. Jedna to jest książka do Pythona, drugie to jest moja narzeczona z psem na spacerku. E, trzecie zdjęcie chyba to jest moja pijana morda i wraz z moją siostrą jakiś po piwko, bo odwiedziła mnie siostra i jeszcze jakieś chyba jedno zdjęcie mam, ale nie pamiętam, chyba gazety programista, ale okay. nie jestem pewien. Nie wiem, jeżeli chodzi o Instagram, założyłem go kiedyś, stworzyłem troll konto, myśląc, że się przyda, do tej pory nie przydało się nigdzie, zdążyłem zupełnie pasów, uh -huh. A, Twitter natomiast mój działa mniej więcej tak jak twój w takim razie Instagram, bo ten ja miał tam dwa czy trzy wpisy, które to wpisywałem dawno, dawno temu, tylko po to, żeby dostać szybciej klucz do bety Heroes of the Storm. Właśnie, tylko, ja mam takie rzeczy właśnie też na Twitterze, że jak są jakieś właśnie giveawaye z jakichś tak. stron czy coś, no to po prostu tam też na przykład chcą, żeby zrobić follow na ich koncie. No, to no, tylko no, no to dokładnie, trzeba. dokładnie. Zroz... Wpisać cokolwiek, kliknąć, żeby, że śledzę i zapomnieć, jak tylko dostanę klucz. <grych> Nawet nie pamiętam, z kogo go dostałem. Albo na do, do Heroes of the Storm? Tak. Ale to pewnie by to Nie, nie, nie. Wiesz co? Nie? E, bo, czy to Było jak... tak, że youtuberzy, którzy okay. krali w dostali też jakąś własną pulę tych... tych, tych tak, e... było coś takiego rzeczywiście. I pamiętam, że old ja wtedy wtedy gościa, już nawet nie pamiętam niestety jak się nazywał, czy... Jak, jakby jego stylu gry czy czegoś, co ciężko nie, cenię, nie mam porównania, bo też nigdy tak dużo nie oglądamy. Natomiast pamiętam, co mnie ubodło, to to, że średnio miał po 50 do 100 wyświetleń swoich filmików. Mm -hmm. e, I około 200 tych objętych promocją, e, kiedy rozdawał klucze. Mm -hmm. Więc tak czy siak były to no, raczej skromnej ilości. Myślę, że w dzieciak, który sfotografuje śmiesznego kota, będzie miał więcej udostępnić, więcej się udostępni, więcej niż człowiek, który jest rzeczywiście staro, bo może... No, nie wiem, czy był dobry, czy nie. Natomiast nie był, nie był jakoś rażąco odpychający. I w pewnym momencie już mi się, zrobiło mi się smutno, że <grym> człowiek się stara i tak mało uświetlać. I zdarzało się, że wracałem do jakiegoś filmu, bo na biemy tylko dlatego, żeby nie było niemiło. <grym się stara> no, ale potem dostałem ten klucz i już... <grym się stara> ale... Powiem Ci tak, że Heroes of the Storm to dosyć ciekawa gra, w sensie... To znudziła mi się, znudziła no, mi się bardzo szybko. Mi też się moby znudziły, w sensie jest powiedzmy, mniej rozbudowana od takiego League of Legends, bo jednak, powiedzmy, szybsze mecze, nie trzeba zbierać ekwipunku i tak dalej, jednakże sam fakt, powiedzmy, właśnie tych szybkich meczy, że max 20 minut mecz trwa i kolejny, i kolejny, pozwala, powiedzmy, jakoś tę dynamikę zachować, jest bardziej dynamiczna. A Może bo tak. jednak w LoLu masz to, że powiedzmy pierwsze 10-15 minut to jest farmienie na linii, nie? Tak, ale zauważ też, że w LoLu jesteś w stanie dużo meczy. Przynajmniej pamiętam z czasów, kiedy ja grałem, kończyło się w 30, ale 25-30 minut, więc to już nie jakoś tragicznie? Surrender at 20. <laughs> Dokładnie. Chociaż kiedyś pamiętam z czasem jak było to 25 i 15 Może. na jest Tryla i na potem uśrednili. No. Potem uśrednili, ale to... Zamierzchła przeszłość. Ale ty kojarzysz jakieś no nowości związane no, z Lolem? Nie. Ty Nie jak wiesz co, jak rzuciłem już chyba 4 lata będą jak rzuciłem. Parę razy myślałem, czy by nie wrócić, parę razy mnie króciło bardzo, bo na przykład widziałem jak lokator gra, albo mm -hmm. jakiś przypadkowy stream widziałem jak się w jakiejś najpierw z, z tematyką gier było ja tak wtedy myślałem, że bardzo mi się śniło, że wróciłem do gry. Ale tam się całkowicie gra zmieniła. W sensie GUI jest inne i tak dalej. Z tego, co widziałem gdzieś że na screenach, nie. na filmkach GUI. W sensie graficzny interfejs użytkownika. Okay. Tak, to okay. wygląda już całkowicie inaczej. I jest dostosowane do obecnych czasów. Bo jednak, biorąc pod uwagę, no, że ta gra... W się sensie zawiera Battle Royale. Nie, Battle Royale może nie. Ale wiesz, sam fakt tego, że cały czas powiedzmy... Te modele są lepszane, więcej poligonów mają i tak dalej. No to jest fajne akurat, bo też zobacz, że grafice dają się wyżyć, a jeżeli grafik powiedzmy, dla Riot Games się wyżyje, to zaraz się trafi jakiś fan, który będzie chciał temu nadążyć, tworząc własne formy. Dokładnie. Więc e, nie na plus, bardzo na plus. Tak. E, właśnie teraz niedawno była e, z Overwatcha historia. Ty patrz, zapomniałem, no oczywiście zapomniałem, nowa postać do gry wyszła. że eee, ta babka to... rewolwerówka. Re re re re <grywiali> Dokładnie ona. Eee, od opublikowania jej wizerunku do opublikowania pierwszej porno-przeróbki minęło 50 minut. No to to już jest rekord. To, jest... Nie, to nie jest rekord świata. Eee, to, tam czytałem re rekordowe były bodajże 24 minuty, ale dawniej, kiedy powiedzmy, modele były mniej za... no. zaawansowane, kiedy... Hm. Kiedy rozdzielczość było, w, liczyło się 240P. Tak, to że rysunków mogli zrobić model i potem tylko dać jakieś szczegóły w pikselach. Natomiast jeżeli chodzi o no powiedzmy to bardziej zaawansowaną postać 50 minut. Ktoś, mia ktoś miał szybką rękę do modelowania? Do modelowania. <laughs> tak. No, ale wiesz co, jestem właśnie zaciekawiony, bo ogólnie. Samego Blizzconu nie oglądałem, bo nie kupiłem sobie tykietu. jakoś nie byłem też bardzo napalony na to, żeby powiedzmy na bieżąco śledzić, na jakimś lewym streamie, co się mm -hmm. tam dzieje. No ale powiedzmy z tego, co jakie tam powiedzmy w nowości będą właśnie w Heroes of the Storm, jestem w miarę zadowolony, Nowa postać, powiedzmy jakieś balansy, balanse... Nowe balans dla postaci? Nie, nie, wiem, jak to się powinno odmienić. Nie jestem pewien, czy balans jest policzalny, czy nie będzie to po prostu już nowy balans postaci. Może. Tak. Może, może. Może powinno się tak to powiedzieć. No ale dobrze, nowy balans <grym> dla postaci, e, jakieś tam upgrade, y, wiadomo jakieś no, mm, nowe inne pierdółki mm, spoko. Heroes of the Storm fajnie się rozwija, fajna gra, jak ktoś lubi moby, no to można polecić. Dalej no to mamy Overwatcha. Overwatch <grym> spoko, lubię sobie postrzelać w tej gierce. Ma fajny feeling też, chociaż jest troszeczkę, powiedzmy, jak się nie ma pełnej ekipy, a to jak w, każdej, jakimś, no. w każdym arenowym shooterze, nie? to powiedzmy, jak nie masz ekipy, to czasami jest kiepsko, bo trafi no. się na jeden random, czy tam dwóch, którzy powiedzmy nie ogarnia. Ale Overwatcha też lubię, wracam sobie, teraz. miałem powiedzmy ostatnią przerwę roczną, teraz wróciłem na event... Yy, na he Helloim Hello Hello i sobie yy, pograłem z kumplami trochę, no i spoko, fajnie, nowa postać wychodzi, postaci powiedzmy nie jest dużo, więc powiedzmy za każdym razem tam, nie wiem, ostatnia postać wyszła chyba rok temu, nie pamiętam. o nie wiem, o, Gerbizarda akurat ze wszystkich to chyba najmniej znam. No bo nie, na ka nie każdy lubi szutery nie? No właśnie mam z tym problem. No. Ja mam ten problem, że CS'a nie lubię. I tak to samo. Próbował, no. Ostatnia próba w gimnazjum, kiedy jeszcze jeden 1-6 było na to. Dokładnie. Ja próbowałem chwilę w Global Offensive, ale to nie dla mnie, bo tam trzeba się uczyć tych ruchów, ręką specjalnych podczas strzelania. Zresztą, Tak, z drugiej jestem bardzo pod wrażeniem, a też oglądając streamy z różnych mistrzostw, że. Ja nie widziałem ruchu, ja nie miałem pojęcia, że tam ktokolwiek może być, jak pan headshot. No, to jest no tak samo, trudny. wiesz, że oni strzelają na pamięć, że w tym miejscu jak ktoś kusnie, no to tutaj powiedzmy, przestrzeliwując przez drzwi, trafia mu heada, nie? Dokładnie. I trafia. No. no i to są powiedzmy, to jest kwestia ogrania, Jak wiesz, no, mam kumpla, który ma jakieś chore ilości godzin CSGO, nie? to, to już powiedzmy, pamięć mięśniowa się wyrabia. <laughs> pamięć mięśniowa w grze, dobre. dobre. No tak, no bo wiesz, yy, pamięć mięśniowa na przykład przy tym ruchu, nie? Jak strzelasz y, jakąś tam bronią, no to pe pełną serią, no to odpowiedni jest pattern, w jaki przesuwa się kursa, tak, nie? No tak. I żeby zniwelować ten odrzut, no to Prze musisz się... No, no. I oni też mają zautomatyzowane, że oni wiedzą, że jak mają to broń, to jak przytrzymają odpowiednią ilość czasu, no to muszą taki ruch ręką zrobić. No, i wiesz, dla mnie też szacunek, nie? No, z jednej to strony to tak. Nie, nie, nie trudny, no. no, ale z drugiej strony to jest tak, jak ja grałem w Dark Souls'a, wiesz, zrobiłem tam w ciągu chyba 200 godzin grałem, mam na następnie nabite i zrobiłem calaka, wiesz, że wszystkie achievementy. Z jednej strony, no spoko, że fajnie osiągnięcie, wszystko zrobione na, na maksa, ale z drugiej trochę wstyd, nie? <gryosh> <Czemu? Czemu? Czemu? gryosh> że, że 200 godzin? Że, że 200 godzin, no, ale dla mnie to już jest, wiesz... Gra tak naprawdę nie jest długa, bo możesz z Dark Soulsa przejść w godzinie 10. Nie mam pojęcia, to też jest jedna z tych serii. Ja w zasadzie gamerem game chyba już nie jestem. No ja raczej casualem. Casualem. Ja z gruby No, nie ma lekko. Nie ma no, get good, try hard. Chciałbym, ale ja bym chciała jakoś. Albo im pomysły na tytuł. Dani ale... są to są spoko. W sensie są ciężkie Zresztą z czego że... że im się za bardzo nie frustrował, Cuphead jeszcze nie skończyłem. A, ale Cuphead jest łatwiejszy. No. <laughs> z chęcią bym spróbował, nie kupiłem go w końcu. Okay. Mo, może, może kiedyś to kiedyś spróbuję. Dobra, jest no. warto. Myślę, że rozbierasz jeszcze czarny piątej, no bo on będzie Aktualnie, jeżeli by kogoś z was słuchaczy interesowało. Nie, jest... myśli zwracać do słuchaczy. mniejsza! Ale gdyby kogoś z was interesowało słuchacze, jest w tej chwili, pewnie już będzie po promocji na Steamie. Z racji stulecia niepodległości Polski. Polskie gry są przycenione. Takie na przykład Wiedźmina na trzy wersji Gotti można dorwać za 60 zł, bodajże. także. To jest naprawdę świetny dilem. Bo... Czy ja kojarzę, widziałem za plus minus 15 z Iko War of Mine. Też, tak. tak I to... za 15 złotych również można dorwać Season Passa, bo teraz będzie wychodziła seria dodatków do The of Mine, Co ty fabularnych. Mówisz? Co o tym? Gdzie będą jakieś tam powiedzmy historie opowiadane, jakieś tam no, pamiętniki ojca, coś okaże... nie, a, o, o, Historia ojca akurat już była, to nie miałem okazji zagrać, ale wiem że była, że właśnie... A to właśnie pierwszych chyba z dodatków, które będą w tym season pasie, ale zapowiedzieli, że będzie ich tam jeszcze kilka. Już wyszedł. Yy, o, o dzieciach jako ofiarach wojny ale to już Ale wyszedł. to o dzieciach to było całkowicie osobne. The Little Ones to się bodajże tak. nazywało. I to było całkowicie osobno. Okay. A jeszcze ma być powiedzmy taka seria tak jakby scenariuszy gdzie będzie jakaś historia opowiadana. A, co jestem ciekaw tego też. Trochę też. A wiesz w ogóle co z Frostpunkiem, skoro już jesteśmy przy... Z Frostpunkiem? Ostatnio nowy scenariusz już wyszedł. Czyli był grałem w trzy pierwsze. No. To i jest czwarty. Czy, czwarty a, wyszedł. Piąty. Czwarty. czwarty albo piąty. Nie pamiętam, nie mam frostpanka też. Okay. Jestem podjarany grow, ale czekam aż w bo jednak mam w co grać, a hm. tak, wiesz, 500 gier mam na Steamie, nie? Wow. wow no, nie właśnie. No, właśnie. <laughs> no właśnie. No właśnie. Mam 500 gier na Steamie i weź panie to przejść. Ja po... Okay półtorej roku od kupienia na trzy go dopiero uruchomiłem. Co zdążyła przyjść moja siostra, moich dwóch kumpli. Na moim koncie. Na moim koncie. W sensie inaczej. To jest konto rodzinne. Okay. Że oni mają wiesz, no, udostępnione. No jasne, No więc grają, prze Przeszli no i super, nie? No dziwię się, że masz taką wysoką opieszałość na ten tytuł, bo jednak kiedy, kiedy ja się durwałem, to nie było mi przez kilka dni i to nie przesadzam a lokatorzy z ówczesnego czasu potwierdzą. Praca, dom ale w domu więcej w Wiedźminie a jeszcze więcej w Gwincie niż w Wiedźminie Właśnie Gwint mnie nie porwał, w sensie z całej tej gry Wiedźmina 3 jakoś tak większą radość mam z poznawania fabuły, nie? To prawda, bo jest fenomenalna, ja... Spotykałem się z jakimiś tam opiniami, jakoby coś tam było niedopracowane, jakoby wam ten główny mógł być lepszy. Jasne, być, bo rzeczywiście świat wciągnął bardziej niż, niż ratowanko Ciri. Ale tak, to, ale to samo miałem w tym, w Mass Effect Andromeda. Nie grałem, jakoś wstępne głosy mnie zniechęciły. Ale powiem ci, że wstępne głosy mogły zniechęcić, dlatego głównie, że było trochę takich błędów Nie. wydaje mi się, że na siłę wyciągniętych. Wiesz to, raczej, nie, nie, nie mówię tutaj o grafice i twarzach, które zostały specjalnie uszpecone, żeby tylko nie, kobiety nie były traktowane jako obiekty seksualne. Nie wiem, co twórcy mieli na myśli mówiąc to wyjaśnienie. Wydaje mi się, że to była bardzo tania wymówka. Bo raczej to, tak. Ten. Natomiast, e, nie, to jest e, antyrekomendacje. Dostałem od z pracy, na przykład mówiących, że ich podoba się ma efekt, podobał mi się, to ten Ci się nie spodoba ta gra jest nudna, ta y gra jest nudna. główny wątek jest nudny w sensie może na tle nie, nie jest nudny co jest dosyć przewidywalny i może to będzie delikatny spoiler ale Mass efekt Andromeda wyszedł już też x lat temu no, półtora e, więcej. Nie. jeszcze pracowałem robiąc gry i już wyszedł wtedy, końcówka była mojej, mojej... czyli to będzie 2,5 roku temu tak mi się wydaje Let's google it. Let's google it. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to będzie końcówka 2015-2016 rok. Masz tam. Tak. 21 marca 2017. No proszę. Szachmat. Szachmat. Tym razem wygrałeś, generalnie. Ale okej. Okay. Ale ponaprawiali błędy. No i dobra. Niech będzie. Ale to jest malutki spoiler. Cała historia to jest Opowieść o tym, jak dwójka bohaterów pojechała Radzeństwo, ze swoim... Nie? Proszę, rodzeństwo, tak. Wybierasz, że grasz albo jedną, albo, albo siostrą, albo bratem z rodzeństwa. Yy, I polecieli sobie na piknik do Nowej Galaktyki wraz z ojcem. I tam powiedzmy kilkoma innymi statkami, arkami, z arkami jako Arka, a nie Arek, yy, polecieli tymi statkami tak do, do Galaktyki. Arka Noego, czy, czy Arka Przymierza? Arka Noego. Że ró różne... Na świecie. Dokładnie. Wszystkie, wszy wszystkie gatunki rozumne z galaktyki. Te latające obłoki też? Hanarów... To już jakbym powiedział, to mógł być spoiler. A. To może ci powiem po nagraniu. Ale... Ee... Nie, powiedz teraz wytniemy. <śmiech> <śmiech> tak, Hanarzy pojawia się na końcu. Dzięki. Razem z Quarianami i Wolusami. Tak żałowałem, że Wolusów nie ma. To są... Najlepsza rasa. Takie małe... Okrąglutkie, trochę wyglądały jak morsy, takie Żydy, co wszystkie kasyna i wszystkie. To był wolus, w banku pracował. Okay. Takie, okay. takie maski gazowe mieli specjalne. Okay. No, no, to były wolusy. To takie, powiedzmy, jak Żydzi troszeczkę. Mieli taki akcent trochę no okay. i oni się właśnie pojawiają na samym końcu tak jakby w fabuły że odnaleźli jeszcze arkę, która tam później trochę wyleciała bo nie było pewne czy oni polecą czy nie no bo tam powiedzmy ten yy, ta inicjatywa Andromeda która była powiedzmy finansowana żeby <coughs> powiedzmy badać nowe galaktyki teraz w tym przypadku Andromeda yy, nie było pewności czy właśnie ta Dodatkowa arka poleci z tymi nacjami. Bo, no bo powiedzmy, poleciały cztery główne, które były, tak jakby w tym Senacie, nie? Mhm. Tam w tym, na tej stadeli jako to najważniejsze. A co, bo z tego rozumiem, akcja Andromedy dzieje się przed akcją Mass Effecta I. Nie nie, nie, nie, nie, nie. Nie. Akcja Andromedy jest 500 lat po akcji z Mass Effecta II. Oni wylecieli między Mass Effectem II a III. Okej. Okay. Yy, i to była tajna akcja. Dobra. Nie, mu kojarzę właśnie, że o tylko i tak dalej, jak powiedziałeś w tym Senacie, zacząłem się zastanawiać, czy wtedy ludzie byli w Senacie. Byli, okay, byli czy już. Czy już tak, byli, tak, dobra? tak, tak, tak. I ogólnie kwestia jest taka, że o ile powiedzmy, no właśnie do 500 lat to jest ta różnica, ile oni musieli lecić do tej Andromedy. <śmiech> Więc niezależnie czy by, co, co by się tam podziało, to i tak nie mieli odrozu, no bo 500 lat no to no. się, nawet jakby się mieli zamrozić, no to pewnie by paliwa brakło. <śmiech> No, wyobraź sobie, że... Ale tak, ja, wyobraź sobie, że, że, że, że, że miałoby to spotkać kogoś... Jesteś sobie zwykłym obywatelem, niechaj będzie Norymbergi? Każesz, że jakiś mnich przybił jakieś 95 rzeczy do katedry, nie muszę więc do końca wiesz co? Mhm. I nagle budził się dzisiaj, to jest 500 lat, to jest kupa czasu. Pomyśl sobie, ile, to, ile ich uminęło. Mhm. Wiesz co, yy, no to właśnie mniej więcej o to chodzi. Ale to jest taki paradoks, że wysłać, w, bo powiedzmy, jesteśmy w stanie zbudować statek kosmiczny, tak mi się wydaje, a tak słyszałem, gdzieś tam mm -hmm. czytałem, że jesteśmy w tej chwili w stanie zbudować statek kosmiczny, który moglibyśmy wysłać, Poza naszą, nasz układ słoneczny, czy tam poza galaktykę. No... Tego nie jestem pewien w 100%. Znaczy, raczej, pewno jesteśmy w stanie zbudować coś, co możemy wysłać. <grym> tak. <grym> Ta. Ale zanim to doleci, to cywilizacja ziemska, póki, jeżeli się nie rozsypie, zdążyłaby wysłać nowy statek, który poleci szybciej po drodze i zgarnie, powie sieba. Nie, jeżeli chodzi o wylot z układu słonecznego, wydaje mi się, że nie. Słyszałem... Z Galaktyki na pewno, bo z Galaktyki nie jestem przekonany, czy w ogóle jesteśmy w stanie fizycznie wylecieć. Natomiast jeżeli chodzi o wylot z Układu, czy nie jest tak, że Voyager'y i tak dawno właśnie wyleciały z Układu? Voyager'y tak, no, wydaje mi się, że tak. Czyli, ale no, bardzo... Wiem, ale im to zajęło no. jakieś 40 lat, ale... Tak ale się... wydaje mi się, że czy już jest technologia, czy, dopiero, czy jakby powstała, to powiedzmy te pierwsze technologie, które powiedzmy przybliżyłyby nas do tej prędkości która powiedzmy te 500 lat pozwoliłaby dolecić do Andromedy, czyli to jest już prędkości zbliżone do prędkości światła, nie? Eee, to dobra, to nie ma szansy istnieć. Nie, wiesz co, gdybyśmy wysłali taką grupę, to pomyśl sobie, że zbudowanie takiego statku, ten statek musiał być gigantyczny, musiał być wielkości państwa. Tak. żeby mieć tam rzeczywiście własną gospodarkę żywieniową. No, tak, e, własna, własna gospodarka rys. żywieniowa, rolnictwo tak dalej. Wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby tak naprawdę. To, to musi być taka przynośna planeta, nie? Tak, i generatorzy tlen wymianą 20-30 pokoleń. Że ci, co wylecą, lecą po to, żeby ich pra, pra, potomkowie już nawet nie. Dzieci, wnuki. Prawne właśnie szory. tu jeszcze kwestia jest taka, że na przykład w Mass efekcie Andromeda była sytuacja, że oni byli zamrożeni wszyscy. Tak, ale akurat tej technologii wbrew temu, co się w o Łodzie istnieje tak. jeszcze, jeszcze nie Myślę, byli. że Wolta Disney'a tam już nie ma. Tak, chyba nie został skremowany czasem? Nie wiem, wiem, że został zamrożony, a to, co się stało nie z trudnie. to wcale to zamrożenie jest jedną wielką nieprawdą. Ja też tam teraz trzęsiona, ale nie, to wcale tak nie było. Wcale tak nie było. Nie, nie. Ja wydaje, że on właśnie on albo został pokrojony, albo, roz, albo skremowany. Ale nie będę teraz googlował. Nie, nie. Wiesz co... dostaćmy to w fazie niedomówień. Tak. Się kto, roz... kto będzie chciał to sobie do, doczytać? No ja na pewno. <głosy> Wiesz co, nigdy mnie jakoś tak bardzo nie interesowało. Słyszałem, że tam są powiedzmy były osoby, które stwierdziły, że wezmą się zamrożą i za ileś tam nacji ich To jest no. fajna koncepcja i jakby też bym mógł chcieć kiedyś zaryzykować, ale też e, trzeba by się zwrócić odpowiednio młodym. Tak myślę, za, załóżmy, to załóżmy, że obudziłbyś się dokładnie, mając tyle samo w głowie, co masz teraz. E, w sensie, jeszcze jesteśmy jako taką młodzi. Jeszcze dopuszczamy do siebie to, że świat się zmienia. Tak. No ale jest że nie się mam z lat niech będzie 50-60, Kiedy już jesteś rzeczywiście skostniały mentalnie. Wiadomo, nie jest to złota zasada. Są osoby które lat 60 mają i tak taką świat, światła, Donald no, no, Trump. <laughs> Ale weźmy też pod uwagę takich zwykłych 60-latków, jakiegoś zwykłego pana Janusza czy panią Grażynę i czy takie osoby by nie zwariowały, widząc świat tak bardzo odbiegający od tego, co sobie myśleli. Zresztą kolejna rzecz, raport ONZ to stanie środowiska, za za 12 lat i tak umrzemy. Wiesz co, No jak dla mnie to akurat... Sposób, w jaki powiedzmy, można to przeprowadzić, w sensie zamrożą osobę i tak dalej. koleś myśli, że spoko za tam, nie wiem, odmrożył go za 200 lat, nie? Jak będzie w, będą ludzie w stanie odmrozić kogoś tak, żeby go przy okazji nie zabić, o ile to już, powiedzmy, nie będzie się zamrożenie nie będzie równe śmierci, mm -hmm. ale przyjmijmy do celów jakiejś tam rozkminy, że rozmrażają, osoba żyje, jest w mm -hmm. pełni myśląca itd. i tak dalej, nic się nie stało to jak myślisz w jaki sposób by taka osoba została potraktowana jak dla mnie my? to eksponat muzealny nie? Popatrzcie sobie freak show, osoba z tych 200 lat, płacicie za bilety kurwa. Mm, nie, nie do końca tak prawie, ale nie do końca to osoba by nie wiedziała, że jest eksponatem muzealnym tak, nie wiedziałam. trudno jak Dokładnie. by tak, kiedy wchodzi do nie wiem Barów, w którym się kupuje tylko i wyłącznie przez e, telepatię. Albo, ale nie ale... lubię, więc podchodzi do czegoś, co wygląda jak głośnik do tego mówi. Tak. No, myślisz, Szkoda, że my nie mamy takich nie wiem, ludzi ze średniowiecza. Ej, ale wiesz, sam fakt. Pokazujesz czy ja wiem, czy nie mamy. Kojarzę <śmiech> nagrania pewnej grupy, grupy ludzi obmacującej manekiny. <śmiech> Zachowujących się tak, jakby to była żywa kobieta. Z tym, że może troszkę twardsza Mniej jędrna, ale jednak. Kojarzą mi się opowieści o tym, jak Czerwoni weszli do Pałacu Cara podczas tego. Revolucji? Podczas rewolucji, no? Takie opowieści są właśnie o tym, że myśleli, że to są kobiety i zaczęli posągi obmacywać. Że chodzi o e, zrozumienie świata wśród Czerwonych, to dwie lokalne tam anegdotki z terenów e, no, naszej Rzeczypospolitej przecież zajętej przez tychże. Jedna rzecz, kiedy typowy Wania wyciągał krany z, ze ściany, mm. bo zobaczyło, dzięki temu leci ze ściany woda, to ja chcę mieć takie u siebie w Rosji. I wyciągali kraniki i brali ze sobą. To jest jedno, to się zdarzało podobno na gminie, natomiast jest taka anegdotka, mogłem ją opowiadać sobie kiedyś ee, z rodzinnych stron mojego dziadka. E, no i dziadka były we wsi takie trzy najbogatsze osoby. Oczywiście proboszcz. Oczywiście komendant Straży Miejskiej. Bardzo ważny był także Milicjant, że nie Straży Miejskiej, e, Straży Pożarnej straży pożarnej w wiosce. E, oczywiście Milicjant był bardzo ważną osobą, ale to raczej po wojnie, przed wojną jeszcze troszkę mniej, ale przed wojną użył jeszcze pan muzykant. To był jakiś emerytowany muzyk. Ale nie było pio jeszcze przed wojną? W wiosce na nie. Okej pan muzykant był już emerytowanym muzykiem który w Lwowie miał, miał grać no ale emerytura przyszła coś tam jeszcze tworzył, coś tam jeszcze robił ale już osiadł na, na wsi, na spokojnie miał swój dworek Przy czerwoni, no to gdzie będą mieszkać? na plebanii? średnio w chałupie zwykłej? średnio ale najbogatszy dom no i poszli do tego już pana muzykanta pan muzykant, człowiek światowy, rosyjski oczywiście znał, dogadali się z komendantem NKWD czy kto tam przyjechał, nie jest to ważne dla historii. Wbrew obiegowej opinii o bolszewikach nie rozstrzelali go od razu. Czy go potem wygodnili z mieszkania, czy mógł zostać, tego nie wiem. Natomiast na pewno podjął swoich gości z honorami. Mm. No i pan oficer po jakimś momencie biesiadowania stwierdził, że moment, moment on musi udać się za potrzebą. I gdzie, gdzie to jest wychodek? A to było jedno z niewielu mieszkań w tej części kraju, a na pewno wiostek które miało kanalizację. Mieszkanie, w którym w sensie nie kanalizacji po... tylko bo nie, nie, nie, nie, nie, nie właśnie to było jedno z naprawdę niewielu mieszkań w okolicy, czy ogólnie w ówczesnej Polsce, które miało wychodek w budynku. Mhm. No i oficer zapytawszy, gdzie jest życzony wychodek, musiał odpowiedzieć: Po schodach na górę i w lewo zdurniał. No. Jak to jest możliwe? wewnątrz domu, no ale poszedł, poszedł na górę, po chwili wracał i no rzeczywiście, takie że rzeczy w tej Polsce macie. I praca się skończyła, wszyscy poszli spać. Następnego dnia, według legendy, pan muzyk miał, miał pójść też na pięterko, ale zwróciła jego, rzecz jedna, zwróciła jego uwagę jedna rzecz, no oczywiście jedne drzwi na lewo były niedomknięte, niemniej nie były to drzwi od toalety, były to drzwi od pokoju, w którym trzymał swoje instrumenty muzyczne. W tym, tak, nie wiem, jak to się nazywa jakaś walturnia, tak, taka wielka, wielka trąba. Okej. Okay. Tak, pan oficer nasrał do trąby. Nie, nie spodziewając się, że to może być instrument. No ale to różnica kulturowa, nie? Myślę, że X lat temu. To właśnie przeciętnemu, przedwoje... no no i nasu... się to myślę, że pra... jeżeli taki ktoś z tej wsi, powiedzmy, miałby nie, nie nastać do tronby, to nie dlatego, że wiedział, jak wygląda Kibelek w mieszkaniu, tylko dlatego, że widział tego pana muzyka z Walturnią już wcześniej. No. <grym> tak, tak. No. Ciekawa historia, ciekawa. No, że tak powiem, ja nie mam za dużo takich opowieści o moich, powiedzmy, przedziadach, Dlatego no, nie podzielę się w tej chwili. Ja to w takim razie przyłaniała mi się jeszcze historia, którą kolega z którym prowadziłem audycję właśnie o historii, leciu opowiadał. Gdzieś w jego rodzinnych stronach, jego dziadków już po wojnie, manewry przeprowadzało radzieckie lotnictwo no i dwóch chłopaków się rozbiło. Od wypadek są maszyna odmówiła podwodnictwa, wylądowali awaryjnie, przeżyli. Tylko, że no to była jakaś głęboka wioska pośrodku niczego, no, jakoś musieli przez kilka dni przetrzymać, dopiero została za, za zawiadomiona w jakiś sposób, telegrałem czy kimś tam, e, strona radziecka, że tak, taki, taka katastrofa miała miejsce, przyszła depesza, przetrzymajcie chłopaków, gości ich, za kilka dni ktoś po nich przyjedzie. Prosta sprawa. Otóż nie. O ile z jednych, było ich dwóch, jeden z nich był niepo... nieproblemowy, tak powiedzmy, że... Wiadomo, to czasy powiedzmy, ludzie rosyjscy znali. No, mimo, że byli troszeczkę nachalnymi gośćmi, to jednak gośćmi nie było z nimi problemów. Jeden, dajmy na to, Wania, nie był problematyczny, Też na drugi był Sasza. I z Saszą był większy problem był młodym pilotem. On ledwo, ledwo szkołę lotnictwa skończył, jeżeli jeżeli już ją skończył, jeżeli to nie było żeby Nie jestem tego pewien. Niemniej młody chłopak bardzo się przyjął wypadkiem. Był przekonany, że ich życia są już policzone, że... Koniec. Nie, nie, nie. Przejęty był tym, że zaraz spadną i się rozbiją? Nie, rozbiciu. po rozbiciu. Zdziszczaj maszyny należącą do matriaszki Rosji. Okej. Okay. A... Bo to też jest ważne. Czem, czy on się bał tego, że jak wrócą, to ich wyślą na Sybir? Czy Ta. był przerażony tym, że zaraz się rozbiją? Czy był przerażony tym, że wróg mateczki Rasyji po po Polaczki ich ukatrupią? Polaków traktowali raczej ciepło, więc obce numer 3 odpada. A w poprzedniej opcji, pierwszej, drugi jestem pewien, że to nie tak było, no... Leci, maszyną, maszyną, której odmówiło posłuszeństwa wszystko. Też się boisz. No raczej tak. E, więc to naturalnie. Ale bał się bardzo konsekwencji. Nie, nie wiem, czy może on był winny tego wypadkowi. Tego nie wiem, nie jest to ważne. Niemniej wpadł na pomysł, kiedyś, będąc bardzo trzeźwym, bo też wiadomo, ludzie częstowali nie tylko, nie tylko szynką i chlebkiem, ale także biberkiem, który tam mieli. E, kiedyś, no upiwszy sporo alkoholowania, z że odbierze sobie życie. Sasza. Przepraszam, Sasza, przepraszam, hmm. eee, Pomyśl sobie, jak to, jaki to byłby problem dla mieszkańców wsi. No myślę, Mierzeć że... Miałeś dwóch pilotów. Przetrzymać tydzień. No. Jeden z nich nie żyje, mimo że wylądował <laughs> żywy. <laughs> Całe szczęście Sasza bał się. Bardzo się bał odebrać sobie życie. Aż w końcu wymyślił. Nie chcę żyć, chcę poniesiągówstwem, KWD będzie gorszy, Syberia będzie gorsza, gułak będzie gorszy. Ale przyłożenie sobie pistoletu do skroni i naciśnięcie też jest straszne. Nie oszukujmy się. Zachylaje się na śmierć. Nie. Będąc szalnie, trzejwym udał się do lasu na jakąś polankę, wziął swój pistolet maszynowy typu Pepecha i strzelał w niebo, licząc, że spadająca kula go zabije. <śmiech> nie zabiła. <śmiech> no nie zabiła go ta kula. A zabiła kogoś? <śmiech> Nic mi nie wiadomo. Okay. Nie, ot, taki pomysł. Okej. Okay. jaka puenta? No, puenta jest taka, że Pepesza ma duży rozrzut. <głos> to... Strzelając w nie, bo ona nie wląduje nad wami. Ale z Pepeszą jest ta śmieszna rzecz, że yy, ona ma kwadratową lufę, nie? Mm -hmm. Tą kolbę też ma tylko trochę ściętą. I magazynek. Zazwyczaj są bębenkowe do Pepeszy. Mm -hmm. yy, przynajmniej ta, z tego, co zauważyłem po zdjęciach. Nigdy mm -hmm. Pepeszy w rękach nie miałem. I na zdjęciach zauważyłem, że często pepecze stosowali również jako zapasowy taboret. A to tego nie wiem, tego A, nie widziałem. To widziałem, widziałem sporo zdjęć, gdzie soldaty siedziały właśnie na pepecze. <śmiech> w sensie, Sędzia <że> na magazynami. <śmiech> Wybrałem sobie to wyobrazić, teraz zastanawiam się, czy, czy już wyobraziłem sobie tak dobrze, czy też czasem takiego zdjęcia nie widziałem. Bardzo prawdopodobne, że widziałeś. Także może podsyłem gdzieś tam x no, lat temu, tak bo być. to swego czasu, powiedzmy, rozglądałem się też za takimi zdjęciami. Znaczy, może nie takimi, ale ogólnie przeglądałem sobie zdjęcia tam, powiedzmy, właśnie soldatu, soldatów radzieckich. soldatów soldatów radzieckich, ewentualnie innych tam, powiedzmy, wojennych zdjęć. No, no. i właśnie z, mój zwrócił uwagę na to, że Czasami się dzieli na czymś jak się przypatrzyłem, to to była pepesza. Że wiesz, kolba na ziemi i oni no, na magazynku. No, no, no, no. W sumie, wie, czyli, jeżeli chodzi o radziecką myśl technologiczną dla mnie da dalej jestem najbardziej pod wrażeniem farelki. Farelki. Farelka. I katiusz. Katiusze też były. Katiusza to jest, to jest sam robił, bo to jest yy, myśl yy, wojskowa. Tak. A farelka jest myślą cywilną, chociaż Przecież... dziedzictwo, którego żywała Marysem około 60 lat. No. I działa lepiej niż te, które się kupiło 5 lat temu, bo jeszcze działa. Ale powiedzmy farelki, tobie chodzi o samą firmę, nie? I te sprzęty. Farel. Tak, tak, tak. tak. Metalowe pudła do robienia ciepła. Na tak. przykład, ja mam w domu taką żółtą, to chyba każdy w domu miał, taką żółtą suszarkę do włosów, która ledwo dmuchała. Wiem o której Robiła tylko okay. ale jakoś suszyło i dalej to działa. I jak jedę no. do domu rodzinnego, no to Gdzieś tam skitrany to mam w łazience jako swojego pokoju, mam tą, fare... tą f... suszarkę farela, wyciągam, podpinam, a że mam krótkie włosy już no to wysuszone, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. No. No. tak Katiusza to jeszcze inna sprawa. To jest jeden z moich ulubionych cytatów z Józefa Stalina właśnie, właśnie Katiusz się dotyczy. Zacytuję. Ilość jest jakością samą w sobie. W sumie racja. Wydaje mi się, że to była myśl przewodnia przyspawajmy rurę do, do ciężarówki wiesz no, celność inaczej, oni jak szli na Berlin z tego co słyszałem to szanse na to że trafią w cel były takie tylko, że tych pojazdów było na tyle dużo set, że któryś może trafi no. a to chyba no. nawet nie o trafienie chodziło tylko o nie paniki raczej tak, celujesz fabrykę wioską dostaną cywile no wiesz no to jest tak samo jak y, każda broń psychologiczna, miotacza ognia, Przecież jakoś, y, powiedzmy inaczej, szansa na to, że zabijesz człowieka z miotacza ognia, zanim ten człowiek zabije ciebie, mm. no, to, to, to się nie, nie zgrywa. Ale czy miotacze były, były tak wykorzystywane na masową skalę w, w, y, w operacjach? W operacjach w Wietnamie na przykład. A nie Napal wtedy raczej grał główną rolę? Zależy. Jak Wietnamczycy posiadali bunkry, no to Napal mógł ich naskoczyć, nie? No tak, ale... Więc na przykład przez okienka robili. No tak, albo wyfal, ale to bardziej raczej broń wydaje mi się no nie mająca celu przede wszystkim w zabiciu jednostki na polu bitwy, tylko raczej broń specjalistyczna do konkretnych... A raz, broni, że specjalistyczna, nie? dwa, że tu bardziej chodziło o ścianie pańki, że wiecie, kolesi, którzy płomień mają na 10 metrów, nie? Na 10 metrów no to z oko Chociaż z tym 10 metrów to strzelam, ale mniej więcej tyle by mógł mieć zasięg. Nawet nie wiem. Nawet nie Chociaż wiem. wydaje mi się, że nie bardzo. No nie bo wiem. zależy po jakim śniem to było, ale przy, załóżmy, że 10 metrów. Myślę, że widząc powiedzmy słup ognia, który gdzieś tam ali, no to szło się prędzej zesrać i uciec. Yy, Czy ja jeżeli miałeś broń i, i, i karabin, w sensie hmm. mnie też powiem, bo nie było ciężko niedaleko, to miałeś idealnie wystawionego Wytacza pana pana no, wytacza. Zwłaszcza, że jakby się wydaje mi się, że jakby trafili w zbiornik, to mogliby pociągnąć kilku naraz. Tego nie wiem, nie wiem, czy to tak działa. Na pewno trafienie w bak samochodu nie powoduje masowej eksplozji. No, czy... ale tutaj nie. nie wiem, inna mieszanka ciężko też. stwierdzić, jaka ta mieszanka była, bo nie interesowałem się tym. Też. Bo wiesz, raczej to nie była zwykła benzyna, nie? Nie, na pewno nie, na pewno. No, bo to raczej było coś w stylu, nie wiem, jakiegoś lepkiego, jakiejś lepkiej substancji, która się paliła, żeby jak po oblaniu, wiesz. Mhm. Jak mieszanki, Kurde, i, te, i Teraz wyjdzie to, co nie chciałem robić, czyli to, co z Nukastem robiłem w pierwszą serią, że opowiadam, jak zbudować broń. To jest, to jest stosunkowo nielegalne. Ale mieszanka benzyny z jakimś tam polimerem, nie wiem, czy to chodziło o styropian, czy coś, powodowało, że się staje lepkie. Kiedyś się o ja tym słyszałem, że rozpuszczenie styropianu właśnie w benzynie ma, może, może spowodować, że stworzymy coś na kształt napalmu? Nie wiem niestety, czy jest to prawdziwe. Więc lepiej niesieć dezinformacji. My no tu niczego nie sugerujemy. Ja na, na wolę tego nie zgubiamy. Ostatnio razem dużej ilości strojpianu naraz raznym dostęp, kiedy był blok w dzieciństwie ocieplano. Teraz już się nie ocieplano bloku. No Teraz już się Blok, w którym aktualnie mieszkam często jest przez specyficzną grupę ludzi o niekłym ilorazie IQ zbliżonym do temperatury pokojowej jest dewastowany. Czy to malowany, czy to wodrapują. To czasami tak kości, Wejść tak ale... ale jest zawsze więcej, zawsze są łysi no właśnie. Z tą no najgorzej. <laughs> nie, ale teraz e, zatrzymali miśka. Nie wiem, szefa, szefa Kibiców wisły. E, um. A już w następnym odcinku. Dlaczego generał nie uderzył swojego lokatora, chociaż go nie znał? Dlatego do usłyszenia. Do usłyszenia!